Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. To już 47. Karpiowy Podcast. Po tej stronie mikrofonu Szymon Cieśniński, czyli Szymas. I niejako tradycyjnie już omówię polski debiut powieściowy. Tym razem padło na Stefana Dardę, a omówimy Dom na Wyrębach. Powieść tę wydało w 2008 roku wydawnictwo Videograf 2 Została całkiem ciepło przyjęta. Bardzo szybko sprzedano pierwszy nakład i już rok później wznowiono powieść, a w roku 2010 wydano także wersję audio. Lektorem był Wiktor Zborowski i świetnie sprawdził się w swojej roli, tradycyjnie już zresztą. Stefan Darda. Dom na wyrębach. Czyta Wiktor Zborowski. Sam właśnie, chociaż posiadam książkę, z prostu z braku czasu postanowiłem zaopatrzyć się w audiobooka i przesłuchać powieść. Udało mi się, jestem bardzo zadowolony z tego. I cóż, może krótko o fabule. Czas i miejsca akcji to Polska, lata 90. ubiegłego stulecia. Dokładniej rzecz ujmując, przenosimy się do roku 1995 i 96 na pojeździe Łęczyńsko-Włodawskie i do Lublina. Głównym bohaterem powieści jest Marek Leśniewski. 40-letni doktor prawa, którego życie nagle staje na głowie. Dochodzi do pewnego skandalu, za który zresztą Marek sam jest odpowiedzialny i niestety jego życie zawodowe oraz prywatne drastycznie się zmienia. Marek musi opuścić Wrocław, w którym mieszkał i pracował i postanawia zrealizować niejako jakieś swoje młodzieńcze marzenia i przenieść się do niewielkiej mieściny, nawet nie mieściny, wioski i to składającej się z dwóch domostw, a mianowicie do wyrębów w pobliżu Lublina. Marek kupuje w dość atrakcyjnej cenie dom w wyrębach i postanawia spędzić tam resztę życia. Ma to być jego taka wymarzona, spokojna przystań. Mógłby dojeżdżać spokojnie do Lublina na uniwersytet gdzie też dzięki pomocy kolegi znalazł pracę, a w wolnych chwilach rozkoszować się bliskością natury, a także realizować się jako fotograf i ornitolog. Tak, Marek już w młodości interesował się bardzo ptakami, ich życiem, zwyczajami i teraz właśnie ma okazję obserwować je w naturalnym środowisku. Niestety, jak wiemy, w powieści grozy tego typu piękne i spokojne życie nie może trwać długo. Ta początkowa idylna bardzo szybko zaczyna znikać za chmurami tajemnic kryjących się w wyrębach. Przykładowo do domu Marka włamuje się coś lub ktoś i przestawia jego rzeczy, przy czym nie pozostawia żadnych śladów włamania, co jest dosyć niepokojące. Do tego w toku śledztwa właśnie w tej sprawie okazuje się, iż sąsiad Marka, niejaki Jaszczuk, był kiedyś oskarżony o morderstwo. Wprawdzie niczego mu nie udowodniono, a śledztwo umorzono, ale krążą pogłoski, że doszło do tego głównie za sprawą wstawiennictwa jego ojca, który pełnił jakąś ważną pozycję w partii. Do tego dochodzą także pewne inne, dość nieprzyjemne zdarzenia, które mają miejsce głównie w nocy i zakłócają spokój naszego bohatera? I w końcu Marek staje przed wyborem. Czy stawić temu wszystkiemu czoła, czy spróbować wyjaśnić tę sprawę, czy może po prostu uciec, opuścić wyręby i znaleźć sobie inną, spokojną przystań? Tylko czy starczy mu silnej woli, by właśnie opuścić wyręby i to, do czego w końcu dążył przez lata, to, co jest spełnieniem jego marzeń? I czy coś takiego w ogóle ma sens? A może tak naprawdę nie ma żadnego zagrożenia? Może Marek nadinterpretuje pewne fakty? Może nocne zwidy to wynik jego wybojałej wyobraźni? A może też spożytego alkoholu w końcu Marek odwódki nie stroni? Odpowiedzi na te pytania oczywiście przyniesie wam lektura powieści. Ja już więcej niczego nie zdradzę, aby nie spoilerować i nie psuć zabawy. Przejdę może do omówienia właśnie recepcji, a także głównych zalet i wad książki. Jak już wspomniałem, powieść została przyjęta bardzo ciepło, tak naprawdę nie miała jakiejś wielkiej kampanii reklamowej, a mówiło się o niej dosyć sporo. Sam słyszałem i czytałem o niej wielokrotnie w różnych środowiskach, na różnych forach, na różnych stronach związanych z grozą i zazwyczaj spotykałem się z pozytywnymi opiniami. Z pewną krytyką, zwłaszcza na początku spotkało się hasło wydawcy, który porównywał Dardę do Stephena Kinga. Wiadomo, tego typu porównania często są pustymi sloganami i tak naprawdę często nie mają żadnego prawa bytu. A jednak w przypadku Dardy, teraz po lekturze, myślę, że nie było to, nie był to czysty chwyt marketingowy i nie było to zupełnie bezpodstawne, takie porównanie. Wiadomo, Darda to nie King. Dagda, zwłaszcza tamten Dagda, który miał na koncie tylko tę jedną powieść, porównanie go do autora kilkuset opowiadań i kilkudziesięciu powieści, no nie jest do końca na miejscu, ale jednak mamy rzeczywiście pewne podobieństwa. Niektórzy porównują dom na wyrębach do miasteczka Salem, w związku z tą właśnie małą miasteczkowością, też tutaj swojskością bardziej, takiej polskiej wsi. Moim zdaniem jednak bliżej mu do Śnienia. W końcu nasz bohater wyjeżdża do jakiegoś opuszczonego przez Boga ludzi i czas miejsca, znajduje się gdzieś po środku niczego i tam właśnie styka się z pewnymi problemami. Po pierwsze często zagląda do kieliszka, po drugie mastyczność z czymś prawdopodobnie paranormalnym i właśnie zarówno alkohol, jak i te niezwykłe siły zdarzenia mają negatywny, destruktywny wpływ na bohatera i jego otoczenie. Mamy pewne podobieństwo także w stylu prowadzenia narracji, przy czym moim zdaniem Stephen King bardzo dużą uwagę poświęca szczegółom. Darda natomiast raczej skupia się na, nie na szczególe, a na ogóle, na tle, na dźwiękach, kolorach otoczenia, ale tu i tu sprawdza się to bardzo dobrze i czyta się to bardzo przyjemnie. I skoro już mówimy o tym, co dobre, to omówmy właśnie główne plusy tej powieści. Moim zdaniem poza tą właśnie całkiem udaną, dobrą warsztatową narracją i także językiem, który z jednej strony jest przystępny, ale z drugiej strony bardzo atrakcyjny, trzeba tutaj zaznaczyć swojskość powieści. Tak naprawdę ja jestem zwolennikiem, gdy akcja Polskiej Grozy rozgrywa się w polskich realiach, a jeżeli ma się rozgrywać w innych realiach, to dobrze by było, gdyby miało to jakieś uzasadnienie. I tutaj właśnie mamy do czynienia z polskim głównym wątkiem. Główna zagadka jest bardzo swojska, jeżeli można to tak ująć. Akcja rozgrywa się w Polsce, na polskiej wsi w Lublinie. Do tego Lublin jest opisany dość szczegółowo. Jest to opis bardzo plastyczny. Ja nigdy w tym mieście nie byłem, ale... Z opinii innych ludzi można by wnioskować, iż jest to opis taki odnoszący się do prawdziwych miejsc i że tak naprawdę można by spacerować z książką po mieście i zwrócić uwagę na pewne podobieństwa. Także wieś jest opisana bardzo szczegółowo, z dużym naciskiem na naturę. I co ciekawe wątek ptaków pojawiających się w powieści pozwala nam przypuszczać, iż sam Dagda interesuje się ognitologią, ponieważ można w nim znaleźć sporo szczegółów, o których przeciętny człowiek nie miałby raczej pojęcia. Kolejną zaletą są postacie. Marek Hubert Antoni, trzech, powiedzmy, głównych bohaterów. Marek, właśnie ten czterystoletni doktor prawa, facet, który przeżywa jakiś tam kryzys, przy czym nie ma tutaj mowy o jakiejś depresyjnej czy patetycznej atmosferze. Nie, nie, nie, po prostu facetowi nie ułożyło się w życiu, ale jakoś się pozbierał, teraz stara się sobie z tym radzić. Oczywiście, zwłaszcza na początku, gdy dopiero zaczyna nowy etap życia, mam do czynienia z pewnymi czasami trochę sentymentalnymi przemyśleniami, ale jednak szybko przechodzimy z tym do porządku dziennego, i zaczynamy ten nowy etap. Marek jest facetem, który stara się kierować życie rozsądkiem, jednak nie pozostaje obojętny na pewne sprawy, których nie potrafi objąć rozumem, przy czym bardzo wstydzi się opinii otoczenia, wstydzi się przyznać do tego, że bierze pod uwagę możliwość istnienia pewnych nadprzygodzonych zjawisk, co też niejako utrudnia mu radzenie sobie z tym, co dzieje się w wyrępach. Jaszczuk, początkowy główny antagonista, jak się okazuje, zmienia się w toku powieści. Na początku poznajemy go jako takiego starego, zgryźliwego, zdziadziałego faceta, który jest strasznie społeczny i lubi uprzykrzać innym życie. Z Czasem okazuje się, iż ta taka łatka, którą ktoś mu przypiął i która ciągnie się za nim przez lata, może nie jest do końca sprawiedliwa. A także dowiadujemy się, iż życie Jaszczuka wcale nie było takie piękne, jak można by przypuszczać. Ale więcej nie mogę teraz powiedzieć. Jest jeszcze Hubert. Hubert po prostu zwala z nóg. Hubert chociaż nie jest głównym bohaterem, jest jedynie kolegą Marka. Wysuwa się bardzo szybko na pierwszy plan. Hubert Kosmala. Najmłodszy w historii profesor prawa UMCS-u. Wbrew stereotypowi, zamiast rzucać paragrafami, przepisami i językiem prawniczym, rzuca przede wszystkim mięsem. W pierwszej połowie utworu praktycznie każde pojawienie się Huberta wprowadza ciąg wulgaryzmów, a także zabawnych gagów, różnych ironicznych komentarzy i celnych ripost. Przy czym Hubert jest odpowiednikiem takiej osoby, która na imprezie niejako podtrzymuje całe towarzystwo w, dobrej, w dobrym humorze. Hubert często rzuca celne komentarze, przy czym nie przebiera w słowach, ale nie jest nie wiem, tak pospolicie czy obscenicznie wulgarny, co to, to nie. Więc przeciwnie, jest bardzo pozytywną i sympatyczną postacią i po prostu nie da się go nie lubić. Może w tym miejscu cytat dźwiękowy z momentu, w którym poznajemy Huberta. Przeciskając klawisz dzwonka przy drzwiach, niemal dorobiłem się odcisku na palcu wskazującym. Zaczynałem już bluźnić, twierdząc, że biblijne kołaczcie, a otworzą wam to zwyczajna lipa, kiedy za drzwiami rozległo się miarowe szuranie. Usłyszałem odgłos przekręcanego klucza i moim oczom ukazał się półnagi, potargany stwór. Hubert we własnej osobie nie wyglądał. Na specjalnie zachwyconego. Pojebało cię, wymamrotał. Wiesz, kurwa, która jest godzina? Spojrzałem na zegarek. Piętnaście po piątej. Życie prześpisz. Wyszczerzyłem zęby. Znasz takie powiedzenie: gość w dom, Bóg w dom? Właź, gościu, bo mi wszystkich z sąsiadów pobudzisz. Warknął, hamując uśmiech. A masz jakieś śniadanie? Zapytałem, mijając go w drzwiach. Nie po to przejechałem taki kawał świata, żeby teraz na głodniaka siedzieć i kawy dobrej bym się napił. Chyba ci pierdolne na dzień dobry, rzekł. Stary, dobry, poczciwy Hubert. Nic się nie zmienił przez te piętnaście lat. Na studiach nie miał sobie równych w rzucaniu mięsem. Tak właśnie wygląda każde spotkanie z Hubertem? No, czasami pesem jest jeszcze zabawniej. Tak więc to jest ogromny plus. Kolejnym plusem jest klimat i co się z tym wiąże, budowa, struktura powieści. Darda bardzo sobie to wszystko przemyślał, ładnie poukładał. Po tym dość spokojnym początku, z, chociażby z tym wątkiem humorystycznym, przy pojawieniu się Huberta, zaczynamy powoli, powoli odczuwać wpływ tego. Czegoś, co czai się za rogiem. Tej tajemnicy. Wyrębów tajemnicy, jaszczuka i kilku innych tajemnic. I klimat naprawdę się zagęszcza. Książka ma swoje momenty. To naprawdę dobre momenty. Muszę przyznać, że nawet gdy słuchałem jej w tramwaju czy w autobusie na słuchawkach przy masie różnych odgłosów tła i przy pełnym słońcu w południe, to i tak no potrafiłem się tak wczuć, by totalnie odlecieć, i stracić kontakt z rzeczywistością, a chociażby przy scenach, w czasie których powiedzmy, że Marek ma pewne wizje, w środku nocy, dostrzega coś za oknem, gdy słuchałem tego właśnie koło północy na słuchawkach, to sam czułem ciarki na plecach, duży plus za to. I właśnie klimat naprawdę się zagęszcza tak dosłownie, ponieważ... Trzecia i czwarta ćwiartka powieści raczej jednak stronią od żartów i humoru. Mamy do czynienia już z taką, z większą dozą powagi. Przy czym wszystko jest właśnie uzasadnione, tak? Nawet Hubert z tego takiego trochę imprezowego błazna i żartownisia zamienia się w poważną osobę, która przejmuje się tym, co się dzieje. I jeszcze mówiąc o strukturze i klimacie, sam pomysł, który leży u podstaw powieści jest także mocną stroną całości. Aby jednak nie było, że jest to książka idealna, to muszę przyznać, że są pewne wady lub rzeczy, które dla niektórych osób mogą być wadą. Taką pierwszą rzeczą, która jakoś tak nagle rzuciła mi się w oczy w drugiej połowie powieści to to, że w udardy w domu na wyrębach brak sensownych postaci kobiecych. Naprawdę, zwłaszcza w, przy porównaniu postaci kobiecych i Marka, Antoniego oraz Huberta, naprawdę ciężko nie zauważyć, że kobiety udardy to tylko jakieś tekturowe twory pełniące epizodyczne role. Nie mamy tutaj takich postaci właśnie z krwi Mamy jakąś tam byłą żonę, piersiastą studentkę, koleżankę z pracy, niemiłą ekspedientkę ze sklepu, a także matkę i żonę. Koniec. Ciężko powiedzieć coś o tych bohaterkach. Wprawdzie jest Basia, ale to jest już zupełnie inny wątek. Zresztą tutaj też nie wiadomo, czy traktować ją właśnie jako postać kobiecą, a jeżeli tak, to cóż, ludzie od Gender Studies raczej nie byliby zadowoleni z tej kreacji, ale abstrahując od tego, po prostu trochę szkoda, że jednak bohaterowie to tylko mężczyźni i nawet tacy robotnicy, Którzy pomagają przy remoncie domu Marka, mają więcej cech, charakteru, osobowości, wiemy o nich o wiele, wiele więcej, niż o takiej koleżance Marka z pracy. Z którą zresztą łączą go pewne relacje, chociaż ten wątek nie został rozwinięty. Właśnie drugim minusem jest odrobina nienaturalności w twistach w końcówce. W drugiej połowie mam do czynienia z kilkoma twistami fabularnymi. Część z nich to takie dosłowne twisty zwroty akcji, część z nich to po prostu wyjawienie pewnych sekretów, co zmienia trochę tryb, jakim toczy się akcja, fabuła. I to nie jest tak, że one były nienaturalne, jak w typowym filmie grozy na zasadzie, że w czasie lektury powiedziałem sobie, tak, na pewno, no na pewno byś tak zrobił, na pewno to się stało, na pewno tego nie zauważyłeś. Nie, nie, nie, co to, to nie. Po prostu w pewnym momencie... Darda opuścił pewien fragment czasu i zaraz po nim doszło do pewnego zwrotu akcji. Następnie został poczytowany też pewien wątek i właśnie nawet nie w czasie samej lektury, a dopiero teraz jak gdyby zastanawiając się nad tym kilka dni po odłożeniu książki doszedłem do wniosku, że czuć tutaj lekki niesmak. Czegoś mi jeszcze troszkę tutaj brakuje, ale to nie jest jakiś duży minus. Tak? Po prostu Taki malutki zgrzyt. I jest jeszcze jedna sprawa. Mnie to w ogóle nie przeszkadzało, ale jeżeli ktoś spodziewa się akcji, więcej akcji, jeszcze więcej akcji, a także krwi, strzałów, pościgów, flaków, to nie, nie. Po prostu zawiedzie się i nie ma czego tutaj szukać. Wprawdzie mamy tutaj całkiem sporo akcji i co jakiś czas pojawia się taka bardziej dynamiczna sekwencja, ale to bardziej jednak Black Beach Project niż Piątek 13. Podsumowując, jest to powieść naprawdę dobra, nie rewolucyjna, ale dobra i fabularnie i warsztatowo. Mogę tylko powtórzyć, że naprawdę wciągnęła mnie niczym cyklon. Mamy tutaj bohaterów z prawdziwego zdarzenia, wątek główny i intrygę, które są bardzo ciekawe. Do tego przystępny, atrakcyjny język. No ja jestem na tak. Od siebie polecam. daje znak jakości Szymasa. masa. Jeżeli zapoznam się także z kolejnymi powieściami, to zapewne dam wam o tym znać. Na dzisiaj to już chyba wszystko. Jeszcze raz polecam i dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Masz kurwa szczęście, że moja Danuśka jest z dzieciakami u teściów. Ona nie przywitałaby cię tak miło. Ale może przynajmniej nie stałbym przed drzwiami jak kretyn przez pół godziny. Zakończyłem z udawanym przekąsem tę przyjazną pogawędkę. Idę do łazienki, a ty ogarnij się jakoś, bo nie mogę na ciebie patrzeć. Hubert przewrócił oczami i poczłapał do sypialni. Ja pierdolę, piętnaście po piątej. Piętnaście po piątej rano. W wakacje. Marudził. Ludzie sumienia nie mają, ogłosił wreszcie światu i zatrzasnął za sobą drzwi.